Witam w kolejnym, czyli już ósmym odcinku podcastu Destylacja. Przepraszam, że mówię tak cicho, ale jest to spowodowane tym samym problemem, z którym napotkałem się wczoraj nagrywając również w nocy, może nieco wcześniej, ale również w nocy podcast Tabaczany. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, w międzyczasie pomiędzy siódmym a ósmym odcinkiem Destylacji postanowiłem założyć swój drugi podcast, podcast pierwszy, w Polsce i jedyny o tabacie. E, możecie go sobie znaleźć pod adresem www.tabaczany.blogspot.com Tam już są dwa odcinki plus zerowy, czyli pilot. No ale przejdźmy może do treści dzisiejszego odcinka destylacji. E, opowiem w nim o najlepszej polskiej składance reggae i o bardzo sympatycznej pójcie z K, również polskiej produkcji, a w chłodnicy zwrotnej powiem co nieco na temat demokracji, pseudodemokracji, e, jaka panuje u nas w szkole. Jeżeli ktoś mówi, że uczeń ma prawo decydować o czymkolwiek, no to jest w błędzie, co postaram się udowodnić moim przykładem. Więc po krótkiej przerwie zapraszam Was już do e, właściwej części mojego podcastu. Podcast indywidualny. Jestem Koras, Krzysztof Koras Grabowski. W jaki sposób przebiega takie zakładanie wytwórni porno, czy łatwe jest to do osiągnięcia? Bo to jest podcast indywidualny. Właśnie, to Pana nie ta jest ta podcast, jest. jak, to jest podcast inny niż wszystkie podcast.indywidualni.org Może zacznijmy od płyty, od tej składanki obiecanej, od najlepszej składanki polskiej. Wydana w 2006 roku płyta Polski Ogień zawiera 20 utworów, w których udział wzięli najlepsi polscy nawijacze są to bezapelacyjne jest to bezapelacyjna czołówka polskiego świadkarekę może powiem co tu występuje e, te ksywki powinny wam dać do myślenia o, e, od jeszcze raz może zacznę to zdanie te ksywki powinny wam dać pogląd na to jak wygląda ta, ta płyta występuje tutaj tak Marika Bob One, Pablo Power, Regenerator, Junior, Stress, Grizzly, Chiba, Mistapita, Cała Soboga NTK, Marika, Razluta. Marika już mówiłem, tak, bo przeczytam wszystkie utwory. Dobrze, dalej, może lecimy szybciutko. Silesian Sound, Grizzly, Ola Manola i Mad Mike. No naprawdę, są to, są to nieźli, nieźli artyści, jeżeli nie... Najlepsi nawet na polskiej scenie reggae. 20 utworów, bo się ta płyska yy, To jest taki jakby kooperacja dwóch wytwórni, Tam Tam Records i yy, Czermajka Powiedziałem już w którym roku została ona wydana chyba, ale żebym się nie pomylił, to powiem jeszcze raz. Czerwiec 2006 na tej płycie, nawet na siłę nie znajdzie się kiepskiego utworu naprawdę polecam wam ją szczerze bo gdyby ktoś się chciał czegoś doczepić to nie znajdzie okładka, wkładka do tej płyty wszystko jest wszystko jest dopracowane tak spoza świadka reggae to w tej płycie brali również udział Lechianerka chyba każdy zna go i Sydney Polak oni nie są tak mocno powiązani ze światem reggae aczkolwiek mają jakieś tam swoje utwory z pulsem, tak, z pulsującą gitarką tak to się mówi No, no to okładka jeszcze okładka jest no taka tam zwyczajna ale ma coś w sobie, że mi się podoba, że ją lubię trzymać na półce Po środku jest przedstawiony Koncert jakiś, są dwie osoby na scenie, publika się bawi dobrze, selektor z tyłu trzyma flagę Jamaiki, a publika flagę Polski, powiewającą. Za sceną, za wokalistami na scenie są głośniki, u góry jest czerwony napis Polski ogień, pod tym troszeczkę mniejszym drukiem 20 Polish Reggae and dance hall tunes. No i na samym dole są wypisani wszyscy artyści, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu. Jeżeli ktoś nie słyszał tej płyty jeszcze, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Szybko ją mówiłem bardzo, nie spodziewałem się, że tak to szybko pójdzie. No ale nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć, zachęciłem Was do tej płytki myślę, że, że warto ją przesłuchać, bo nie ma drugiej takiej składanki w Polsce jak ta. Jeszcze może powiem o Redeemie Money Moneybank. Jest to Redeem, który jest wykorzystany raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy na tej płycie. Sześć. I on się sprawuje w każdym z tych utworów. Znakomicie. Ech. No chyba to starczy, no tej płyty wszystko zostało powiedziane, nie ma zbytnio co się rozwijać na ten temat, rozgadywać, treściwie trzeba mówić. No, a producentem tej płyty jest Silver Dread. także to też kolejne nazwisko, które, które zachęca do kupienia tej płyty i to nie jest jakaś fałszywa reklama ale naprawdę każdy z tych artystów dał coś od siebie i to stworzyło niesamowitą mieszankę jest to chyba najlepsza płyta, o której mówiłem w destylacji, oprócz oczywiście pierwszej płyty zespołu Kaliber 44 Księga Tajemnicza prola, ale to jest odcinek specjalny, to się jakby już nie liczy i szybko przeszliśmy do drugiej płyty druga płyta jest to płyta zespołu z Campo Mambo Made in Polska. Polska jest oznaczona takim myślnikiem. Płyta okazała się nakładem Jimmy'ego's Records. To jest bardzo dobra wytwórnia. Nagrywają oni również z Camparara, z Ziggy Piggy, z głów i tym podobne. Nagrywają oni również, nagrywali do nagrywają w dalszym ciągu The Analogs, o którym już mówiłem w moim podcaście. Płyta ta jest ciekawa. Ciekawa ze względu na to, że zespół powstał w 1999 roku i dopiero prawie 10 lat po swojej po zejściu się tak całej załogi nagrali pierwszy krążek, ale chyba opłacało się Czekać. Może nie te 10 lat, ale na pewno opłacało się czekać. Płyta jest w całości po angielsku, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, ale wokal jest na tyle czytelny, że łatwo rozszyfrować teksty. Bardzo często słowo polska pomiędzy angielskimi słowami jest niezmienione. Nie ma czegoś takiego chyba jak Polish, zbyt często. Zazwyczaj jest polska, co mi się bardzo podoba. Na tej pójcie oprócz ska znajduje się też e, Rocksteady, znajduje się mm, trochę reggae, a nie ma czegoś takiego jak ostatnie w modnym o, mo, modne w ostatnim czasie połączenie Skypanku, e, tak jak na przykład w zespole Podwórkowi Chuligani, ale co mi się bardzo podoba akurat, że to jest takie czyste, no nie czyste na pewno, ale e, bardzo zbliżone do czystego ska. Na płycie jest tylko 12 utworów. Szkoda. Mm, szkoda. Co tu jeszcze mogą oni powiedzieć o tej płycie? No, gitarki pulsują cały czas. Blachy też tam dobrze dają, więc zachowuje to wszystko klimat takiego prawdziwego ska. Kurczę, cały czas mi się wydaje, że mówię za cicho, no niestety nie jestem w stanie mówić głośniej. Może po prostu usta trochę przybliżę do mikrofonu i, i będzie lepiej. Ehm, na okładka tej płytki jest cała czarna, u góry taką fajną czcionką napisane jest białym drukiem z Cambo Mambo e, niżej jest logo zespołu, jeszcze niżej tytuł płyty, czyli Made in Polska i ten napis jest już w kolorach czy biało-czerwonym, czyli jeżeli by ktoś jeszcze nie wiedział są to kolory flagi Polski i pod tym takim małym drukiem w lewym dolnym rogu 100% ska. zgadza się, wszystko się zgadza płytę oceniam również na plus generalnie nie widzę tutaj jakichś uchybień, jakichś wad nie ma się do czego przyczepić no, dlaczego nie oceniam jej tak wysoko jak płyty Polski Ogień, dlatego, że nie ma w niej tego czegoś, co w polskim ogniu jest, ale może przeszkadza mi też trochę to, że nie ma żadnego utworu w języku polskim, a ja mimo, że rozumiem teksty angielskie chyba jak większość z nas to to nie ma to jak dobry polski utwór e, polski, to też są polskie utwory, ale dobry utwór z polskim tekstem. To by było chyba na tyle, ale się wyrobiłem ładnie. Dobra, więc po krótkiej przerwie zapraszam do chłodnicy zwrotnej. Hello, baby! Are you ready? Tak, jesteśmy gotowi, jedziemy jak co tydzień podcast Papa Cafe do usłyszenia na www.papacafe.pl. zapraszam was bardzo serdecznie dużo, dużo pozytywnej energii i mam nadzieję świetna zabawa dla wszystkich słuchaczy was, papa i chłodnica zwrotna dzisiaj wam opowiem o tym, o takiej pewnej sytuacji, która mnie spotkała w szkole w moim liceum jest taki przedmiot, jeden z niewielu ciekawych przedmiotów, nazywa się on etyka. Jest to taka alternatywa dla religii, bo w niektórych szkołach ci, którzy nie chodzą na religię, po prostu idą sobie wcześniej do domu. Nasza pani dyrektora wymyśliła, żebyśmy e, mieli taki przedmiot alternatywny dla religii, czyli etykę. Bardzo lubię ten przedmiot, być może ze względu na nauczyciela wokół którego skupia się ten temat, o którym mówić dzisiaj będę. Otóż tak, jest to nauczyciel, do którego cała grupa nasza, bo są to wszyscy uczniowie, ci, którzy nie chodzą na religię, zebrani w jednej klasie. Nie jest nas zbyt wiele, jest to grupa około 20 osób, ale wszyscy w jakiś sposób szanują tego nauczyciela. Nie zdarza się to na żadnej innej lekcji, żeby 20 osób siedziało w miarę spokojnie, nie przeszkadzało nauczycielowi w prowadzeniu lekcji. Są oczywiście osoby, które tematy etyczne czy jakieś filozoficzne zupełnie nie interesują, jednak zajmują się one w zupełne, yy, tak zajmują się one sobą, nie przeszkadzają nauczycielowi w prowadzeniu lekcji bo osoba ta jest fenomenalna po prostu sam facet wygląda dosyć komicznie, jest on bardzo chudy jest wzrostu przeciętnego mężczyzny tak około 1,80 m może bo oceniam go tak e, według swojego wzrostu może trochę więcej e, jest bardzo chudy, też powiedziałem i nosi takie za duże na siebie koszule e, o X chyba mm. <głos》> ma no Także wygląda dosyć śmiesznie, jednakże gdy on wchodzi na lekcję, on nie ma niczego, on nie ma żadnych pomocy naukowych, nie ma nawet dziennika, on po prostu wchodzi do klasy i mówi, co ma nam do powiedzenia. Jednak nie przygotowuję tego, wydaje mi się, wcześniej, bo na lekcji, gdy mówiliśmy o totemizmie, zadałem mu pytanie odnośnie utylitaryzmu i to jest dużo dalej. On odpowiedział na to bez wahania, rozgadał się na 20 minut. Jakikolwiek temat się go nie spytamy, o jakąkolwiek religię, czy jakikolwiek problematyczny zawsze nam rozwlekle na ten temat opowie, przedstawi punkty widzenia różnych filozofii, różnych religii. Jest on no, niesamowity. Jego wiedza mnie poraża. Jednakże nasza pani dyrektor postanowiła, że... Od przyszłego roku już nie będzie ten nauczyciel uczył w naszej szkole, bo jakiś nauczyciel, który jest... Bo ten nauczyciel w ogóle jest pierwszy rok w naszej szkole także, bo to jest ważne dosyć. I nasza pani dyrektor postanowiła, że już od przyszłego roku nie będzie lekcji. On prowadził, że lekcje prowadzić będzie jakiś nauczyciel, który już w tej szkole uczy długo, długo dłużej, który zrobi po prostu jakiś kurs nie specjalnie rozumiem, bo ten nauczyciel tyki studiował parę lat ładnych Jedne stu, na jednej uczelni, później na drugiej. Jeszcze jakiś tam robił dodatkowe sobie kursy, nie kursy, także papierów ma dużo. To nie są same papiery, to też odbija się na jego wiedzy. No i gdy dowiedzieliśmy się o tym, że on od przyszłego roku już nie będzie uczył w naszej szkole postanowiliśmy coś zadziałać. E, parę osób, dokładnie dwie dziewczyny, zorganizowały taką szybką akcję. E, z Petycję napisały. Pod tą petycją podpisała się każda osoba e, z naszej grupy uczęszczających na etykę. Jednak pani dyrektor przyjęła tą petycję. Powiedziała, że odpowiedź da w najbliższym czasie. Tą kartkę Daliśmy jej tą petycję, daliśmy ponad miesiąc temu. W ten piątek jest koniec roku szkolnego. Do tej pory nie, nie dostaliśmy ostatecznej odpowiedzi. Czy nasza petycja coś oskurała w sprawie tego nauczyciela, czy też... Nie. nie. Potraktowała nas zupełnie niepoważnie, jeżeli by przynajmniej powiedziała, że nie, że on musi mieć jakiegoś tam... Innego nauczyciela, bo na przykład budżet szkoły nie pozwala na dodatkowego nauczyciela do etyki, no to jakoś byśmy byli chyba w stanie to zrozumieć. No ale ona nie dała odpowiedzi. Po prostu milczy na ten temat, zapytana e, o to na przerwie czy też na jakiejś lekcji, bo mamy z nią lekcję wokół. E, zmywa nas po prostu. Nie daje nigdy ostatecznej odpowiedzi i jednoznacznej. Także. Ja przynajmniej czuję się traktowany przez nią niepoważnie i czuję się przez nią lekceważony. Pokazuje to dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest to, jak niewielki głos mamy my uczniowie, a... Ta druga sprawa jest to no po prostu chamstwo. No nie wiem, czy to można nazwać hamstwem. na pewno nie jest to zachowanie kulturalnego człowieka, który odwleka cały czas yy, powiadomienie nas o decyzji, która już na pewno zapadła jakiś czas temu. Odcinek dzisiaj coś widzę, że krótki jest, że, że nie, za, nie, nie nagadałem się zbyt wiele, ale powodem być może tego jest też to, że jestem trochę zmęczony, że jest późno, że muszę mówić cicho, że nie mogę sobie jakoś tak gestykulować specjalnie, bo pozycja w jakiej siedzę jest dosyć mało komfortowa. Mikrofon też trzymam nie na stojaku, tylko w ręce, więc chyba powoli muszę kończyć. No, na zakończenie chciałem Was jeszcze zaprosić bardzo serdecznie do e, mojego drugiego podcastu, który prowadzę już od, dopiero w sumie od kilku dni, chyba od dwóch tygodni. Pojawiły się tam już, jak powiedziałem, dwa odcinki plus zerowy, czyli łącznie trzy epizody. Znajduje się on pod adresem www.tabaczany.blogspot.com i jest to podcast o tematyce tabaczanej mówię w niej o tabakach, o tym czym jest tabaka, o tym jak należy ją traktować yy, prowadzę też jakieś recenzje najbardziej popularnych i tych mniej popularnych tabak więc zapraszam was serdecznie do słuchania yy, jako że one, te odcinki podcastu tabaczanego pojawiać się będą zapewne częściej niż destylacja bo są one dużo krótsze no chyba, że jest wyjątek taki jak ten, że odcinek trwa 16 minut, to... Nie no, nie 16, ale no coś koło tego, bo wyłączyłem sobie program, akurat nie widzę go. Są one dużo krótsze, więc szybciej je nagrywam i nagrywam to częściej, bo taki odcinek tamtego podcastu, czyli zabaczanego, trwa do 15 minut. Nie przewiduję robić dłuższych odcinków. No, przedstawiłem wam dwie płyty. Bardzo, bardzo serdecznie polecam Polski Ogień dla fanów muzyki reggae, ale nie tylko właśnie, nie tylko. I płytę Scambo Mambo Made in Polska. Dla kogo ta płyta jest? Dla fanowska oczywiście, ale nie tylko dla fanówska dla tych, którzy słuchają reggae, a nie są chuliganami z Jamaiki, a dla tych rootboyów, którzy słuchają głównie z właśnie rock, rocksteady i tym podobnych klimatów, no to ta płyta powinna ich w stu procentach może w ten sposób się wysłowię, ta płyta powinna ich zadowolić, pomimo, że nie ma tutaj jakichś e, tekstów agresywnych, no to e, jest ona bardzo, bardzo fajna, bardzo sympatycznie nagrana, bardzo fajnie i pomysłowo zrealizowana. Ale ja już w chłodnicy zwrotnej mówię o płytach, to nie jest dobrze, jest to znak, że należy kończyć. Dobra, a więc na razie zapraszam na podcast Tabaczany i czekajcie na kolejny odcinek podcastu Destylacja. Na razie.